Witam w trzecim podcaście, e, który dzisiaj mamy w ogóle. Sprawdźmy, bo nawet nie wiem. Aha, 21 czwartek. No i jest godzina coś po 11, w sumie bardziej przed 12. Mm, chciałbym Wam w tym podcaście powiedzieć o czymś ciekawym, coś co mnie me, pewnie będzie tak, że tylko mnie to zaskoczyło, natomiast naprawdę małe, głupie, a cieszy. Tak to najbardziej, najlepiej można określić. A mianowicie chodzi o kalendarz. Kalendarz wykonany w technologii Flash, e, zajmujący bardzo mało miejsca. Można go również nazwać, że jest to tak zwany widżet. O co dokładnie chodzi? Po prawej stronie mojego bloga, na dole pod zakładką archiwum bloga, załączyłem taki mały kalendarz, który pokazuje po prostu w danym dniu dzisiejszą datę. Jest w nim tak naprawdę jedna najważniejsza rzecz, bo ta data to mnie w sumie jako tako nie interesuje. Głównie chodzi o zdjęcia, znaczy nagrania filmowe taki w takim małym kwadraciku nad, nad datą, które pokazują z bardzo wysokiej odległości w bardzo szybkim tempie, zachowania mieszkańców różnych obiektów, czyli tam jakieś statki, pociągi, samoloty itd., zachowania na Ziemi. Świetnie to wygląda, tak troszeczkę jak jakaś gra i muszę przyznać, że nawet mnie to bardzo rozbawiło. Natomiast gdy znalazłem w ogóle ten kalendarz, chciałem oczywiście sprawdzić skąd on jest. No i kliknąłem na niego i w tym momencie, gdy na niego kliknąłem, okazało się, że jest to tworzony taki kalendarz spersonalizowany pod kątem danego użytkownika z każdego kraju, z danego miejsca na świecie. Nawet można wykonać wersję dla Polaka na przykład i zaznaczyć sobie miejscowość Warszawa. Natomiast ten kalendarz, to to jest kalendarz reklamowy tak naprawdę. Reklamuje e, markę odzieżową Uniqlo i a, szczerze mówiąc troszeczkę mnie to zaskoczyło, gdyż praktycznie na, tej, na tym kalendarzu nie ma tak naprawdę żadnej reklamy, więc tak naprawdę... Można powiedzieć, że służy on tylko i wyłącznie w celach użyteczności. Dzięki temu użytkownicy, tacy jak ja na przykład, mogą wrzucić sobie po prostu kalendarz, który ciekawie wizualnie wygląda no i nie zawiera w sobie reklam. Natomiast w pewnych momentach pojawia się po prostu logo Uniklo, a po kliknięciu sam kalendarz można oczywiście wejść na stronę Uniklo i stworzyć własny kalendarz. To co jest w tym wszystkim bardzo fajne, to to, że najważniejsza rzecz, czyli produkty firmy Uniklo, firmy odzieżowej projektującej odzież, różne ubrania i tak dalej, są tak naprawdę w oddali. Strona opiera się na zasadzie kalendarza, a w momencie, gdy klikniemy w kalendarz, na ich stronie, już nie tu tylko na ich stronie, dopiero wtedy pokazuje nam się w takich malutkich miniaturkach, w kwadracikach, cała rzesza produktów, które możemy obejrzeć, obrócić no i kupić bezpośrednio przez internet i zamówić. Co prawda nie wiem, czy w naszym przypadku będzie to możliwe. E, pewnie tak, ale czy też e, będzie to korzystne, jeśli chodzi o nasze finanse, dlatego, że pewnie sprzedaż idzie bezpośrednio z jakiegoś kraju europejskiego. Nie przypominam sobie, aby w Polsce była ta marka. No lub e, leci to e, w Japonii, o, bo tam właśnie znajduje się ta firma. Nie wiem, jak to w sumie będzie wyglądało, jeśli chodzi o zakup ich odzieży. Natomiast fajne jest to, że taki mały głupie acieszy przyciąga oko internautów. Ja powiem szczerze, że obejrzałem całą sekwencję filmów, które tak naprawdę co jakiś czas zmieniają się i wierzę, że te filmiki będą tak naprawdę codziennie nieco inne. Będę mógł sobie troszeczkę zwiedzić świata, patrząc ten malutki kwadracik. I to, co jest jeszcze ważne, to firma Uniclu udostępniła ten kalendarz do wszystkich serwisów znanych społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter. i znaczy To jest serwis mikroblogowy akurat, ten drugi ale ludzie mogą sobie go dodawać, umieszczać na swoich stronach, na blogach, wszędzie tam, gdzie jest jakaś interakcja między użytkownikami, no i gdzie ten kalendarz spełni swoje zadanie, czyli będzie informował nas, jaki dzisiaj dzień. Podsumowując, to chyba oczywiste, że jest to bardzo miłe, miła i przyjemna reklama, nie denerwująca użytkowników, a będąca jednocześnie taką drobną pomocą e, z takim pół serio, pół żartem kolorowym dodatkiem. Bo tak naprawdę to tak wygląda. Mam nadzieję, że takich reklam generalnie będzie więcej w internecie, że będziemy mogli e, czuć się z reklamami w pewnej więzi i komunikować się może z nimi, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, może z ufoludkami. Natomiast nie będą to wielkie banery, które nam wyskakują na cały ekran. No i jedyne, co nas interesuje, to znaleźć odpowiedni przycisk krzyżyka. Dziękuję Wam za odsłuchanie i Tobie również yy, wszystkim w sumie dziękuję za odsłuchanie tego podcastu numer 3 i zapraszam do czytania kolejnych wpisów, a także do częstszego odwiedzania mojego bloga. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć!